Cześć, audycja kadr Ci oko. dzisiaj odcinek 37, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie totalnie niewyspany Andrzej Nowak. Nie, nie wiem o co ci chodzi, naprawdę nie wiem. Dwa tygodnie kolejne minęły, zgodnie z zapowiedziami dzisiejszy odcinek Czek będzie taki bardzo skupiony na komiksach polskich, zresztą jak widzicie rozpiskę to już wiecie czego się spodziewać, no ale zaczniemy oczywiście od czego odniósł. newsów tak. W ostatnich dwóch tygodniach tych newsów szczególnie dużo nie było, ale za to pojawiło się kilka naprawdę wartych wspomnienia, i zaczniemy oczywiście od nagrody dla e, Karola Kalinowskiego Karela z imienia, e, znaczy nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego dla Karela za album Wauma e, Za kościsko, Gościsko. A, Gościsko. O, o, pierwszy błąd po Twojej stronie jest. Ale o, nie będziesz musiał już najpisać chociaż, chociaż raz nie ja. no. E, Tutaj y, kapituła konkursu przyznała tą nagrodę e, właśnie kościsku. E, generalnie nagroda imienia Ferdynanda Wspaniałego składa się z kilku części, tak można powiedzieć, ponieważ tutaj jest e, nagroda kategorii. Na kategorii tak. Znaczy na nagroda samego imienia Ferdynanda Wspaniałego jest przyznawana przez kapitułę, ale jeszcze jest nagroda e, przyznawana po głosowaniu mhm. e, Czytelników. Generalnie chodzi o to, że to jest nagroda przyznawana dla twórców rzeczy skierowanych dla najmłodszych czytelników. Tak? To mhm. jest dla promocja najwartościowszej polskiej literatury dla dzieci w wieku lat od 5 do 12. No i koświsko zwyciężyło w tym roku. Naprawdę bardzo duże wyróżnienie dla tego komiksu. W właśnie dla komiksu co chyba się dotąd nie zdarzało, już, albo przynajmniej nie tak często, żeby komiks dostał nagrodę literacką, prawda? Kojarzysz jakieś przypadki? W Polsce? W Polsce ogólnie, no na pewno Sandman, prawda, tam kiedyś wygrał Hugo, zdaje się, ale tak ogólnie to tych nagród literackich dla komiksów jest mało. No bo jednak są, no, to, no tak, jest mało. A, co chciałeś powiedzieć? Znaczy, komiksy są dla dzieci. Znaczy nie, nie, wydaje mi się, że już i tak osoby, które przyznają um, na, na, nagrody książkowe powiedzmy nie żeby komiks w sumie nie był książką ma grzbiet, um, i tak mają dużo do ogarnięcia a jeszcze sobie do, dowalić dwa razy tyle do, dowalić sobie dwa razy tyle jeszcze dodając komiksy, to, to już jest dużo. Mhm. Tutaj uzasadnienie jest bardzo fajne Dlaczego kościsko? Bo dobra, bo wciągająca, bo komiks, a tych ciągle mało, bo jest czarno-biała, a budzi kolory, bo straszy tam, gdzie powinna straszyć i śmieszy tam, gdzie powinna śmieszyć. Tak, to, to jest bardzo ważne. Bo ja śwież i jej mity, bo jest w niej biblioteka, a biblioteki są najważniejsze, bo Superman się przejad, a Leszy jeszcze nie, bo czytać ją mogą i mali i duzi, bo traktuje czytelnika poważnie, nie dydaktyzuje, nie poucza, bo, bo, bo mimo tego jest mądrą książką o ważnych rzeczach i bo bardzo, bardzo dobra. Więc takie uzasadnienie zostało udostępnione, mi się bardzo podoba uzasadnienie i jeszcze raz gratulujemy Karelowi tego wyróżnienia, w kulturze gniewu zresztą również i tutaj jeszcze tak dodam, że ta nagroda czytelników została przyznana dla Barbary Ko de Dubois i Aleksandry Karkowskiej, za na Giewont się patrzy, nie znam, ale być może zwrócę uwagę. No czemu nie, nie sprawdźmy sobie. No, otóż to. Jeszcze raz gratulujemy. Tej... A teraz nowa edycja Kościska ma naklejkę, prawda? Tak, Że... tak będzie miała naklejkę, już zostało to e, poinformowane. E, pojawiła się taka wiadomość mhm. na Facebooku, więc e, wypatrujcie nowej edycji kościska z naklejką. I chyba zielony brzeg ma, nie? A nie zwróciłem uwagi. To to nie do w każdym razie jeszcze raz. Będziesz gra. smażyć się w piekle też z naklejką. Wyszło. Tak, tak. Coraz więcej naklejek. Na... Chyba zasłania pentagram. <laughs> coraz więcej naklejek na okładkach polskich komiksów. W sumie dobrze, jeżeli te naklejki są uzasadnione nagradami i wyróżnieniami. Mm, albo są spoko, tak jak w Dum Patrol. Tak, tak. O Doom Patrol sobie wspomnimy za dwa tygodnie. Podejrzewam. No. Ciekawe, czy wydanie z ma naklejkę. Przekonam się kiedy indziej. Natomiast piąty raz powtarzam. Jeszcze raz gratulujemy tejże nagrody krl -owi. Zmarł Adam West. To z takich mniej ciekawych. Tak, tak, to z mniej e, radosnych. No, no właśnie, mniej radosnych. W ogóle radosnych, w ogóle nieradosnych informacji. Zmarł Adam West. E, oczywiście mój wrodzony cynizm każe sobie podpowiedzieć, że każe wam podpowiedzieć, że nagle wszyscy stali się specjalistami od Adama Westa. No tak i wszyscy kochali Batmana z lat 60. po na YouTube widzieli filmik jak ucieka z tą bombą tak, i kaczuszką. Albo, albo spray na rekiny i tego typu sprawy. Niemniej no, Adam West był takim chodzącym symbolem wydawnictwa DC Comics. Chociaż tak naprawdę z tą jedną rolą jest głównie kojarzony. Dla mnie Adam West jest jeszcze tym Grey Ghostem z Batman Animated Series. Chyba jeden z najlepszych odcinków całej, całej tej animacji gdzie fajnie pokazano Batmana, to, to jest jeszcze ten Batman, którego ja tak naprawdę bardzo lubię, że z jednej strony mroczny rycerz, detektyw, ale z drugiej strony gość, który ma w bad jaskini dodatkową jaskinię na postać fikcyjną, którą uwielbiał w dzieciństwie i to było zawsze bardzo spoko. No więc Adam West odszedł z tego świata niedawno. Szkoda, ale wiemy, że zdążył nagrać swoje kwestie dubbingowe do kolejnej animacji osadzonej w uniwersum serialu z 66 roku. Batman i Two-Face? Tak, jest... tak, tak. Generalnie, no, no ja powiem szczerze, że Batmana z 66 roku to nie dałem rady. Trochę mnie ten kamp jednak przerósł. Obejrzałem parę odcinków. Ty dałeś radę? Więcej coś obejrzeć? Znaczy no wszystkich nie widziałem, ale mógłbym obejrzeć spokojnie, bo podobało mi się. Dla mnie to jest jedna z, jakby, z najlepszych wcieleń Batmana, bo jednak pokazuje, że jest facetem w rajtuzach mhm. i no trafiało to do mnie. No, kurczę, ja, ja, ja, ja, ja, sorry, wybaczcie, mnie, mnie to momentami trochę przerastało. Lubię kampowe rzeczy, ale to było tak kampowe, że, że po prostu już ten poziom... Już bardziej się nie dało. Tak, ten poziom już po prostu mnie przerastał momentami. Yy, oglądałem niektóre odcinki z takim autentycznym zażenowaniem, że, yy, w sensie takim, że o Jezu, oni to naprawdę zrobią, o Jezu, oni to zrobili. I w odpowiednich dawkach mi się to podoba, ale to było po prostu takie wow. Ale może sobie kiedyś nadrobię, może po tych paru latach, jak, jak w innych przypadkach z, z, zmienię zdanie, inaczej do tego podejdę. Adam West też zagrał e, jedną z jego ostatnich ról, to jest e, udział w jednym z odcinków skasowanego serialu Powerless e, i ten odcinek został parę dni temu udostępniony na e, YouTubeowym koncie wydawnictwa DC Comics. I powiem Ci szczerze, że to tam też było cała masa odniesień właśnie do Batmana 66 i e, innych e, ról Westa, ale... Ale głównie do Batmana tak, Tak, Oczywiście. I no to był chyba najlepszy odcinek tego serialu, jaki, jaki da, było dane nam obejrzeć. Tam łącznie się ukazało ich. Miało, miało wyjść 12. E, z en, skasowano po bodajże 9, więc to był dziesiąty gdzieś tam podobno są dostępne jeszcze te dwa brakujące No ale z tych, tych paru odcinków które widziałem to był zdecydowanie najśmieszniejszy odcinek od początku do końca bawiłem się fajnie no i można go obejrzeć bez problemu za darmo właśnie na koncie youtube'owym więc sobie zobaczcie tą jedną z ostatnich ról Adama Westa no a skoro już jesteśmy przy serialu Powerless to tak tutaj chciałem wspomnieć tylko o jednej rzeczy, która mnie w sumie rozbawiła, jak mało co w tym serialu z założenia komediowym. E Powerless pod tytułem Bezmocni będzie emitowane w polskiej telewizji, konkretnie na Comedy Central I ja tego nie rozumiem, bo to jest troszeczkę dziwne, że jakaś stacja sięga po serial, który został skasowany po pierwszym sezonie. Może tani był. I w dodatku nie został nawet wyemitowany w całości. Może był tani. No, może był tani, ale z drugiej strony, no, no wiesz, wchodzenie w, w seriale, które nawet nie mają zakończenia jakiegoś konkretnego. Nie wydaje mi się to jakiś szczególnie mądry pomysł. Tutaj troszkę odejdziemy od te, tematu właśnie komiksu na moment, bo mm, pamiętam na przykład kiedyś Telewizja Polska wykupiła i wyemitowała serial Flash Forward. E, chyba tam z jakimś podtytułem Przebłysk Jutra, coś w ten deseń. Który też, inaczej, no. No, który też w Stanach został skasowany po jednym sezonie z otwartym zakończeniem i no, dziwne to jest dla mnie po prostu taka, taka praktyka polskich stacji no, być może to nie jest tylko polskie polskie stacje może to się dzieje na całym świecie Tego dziwi mnie właśnie taka praktyka wykupywania do emisji seriali które nie mają końca. Mm -hmm. W sensie takim nie, że cały czas trwają typu na sukces, czy coś w ten sensie, tylko po prostu zostały skasowane z otwartym zakończeniem. Powerless, czyli bezmocni też można powiedzieć, że mają otwarte zakończenie, no ale to jest też taki przypadek, bo chociażby to przywołane Flash Forward miało jeden pełny sezon, a tutaj nawet nie było pełnego sezonu. Nie wiem co Comedison, no może faktycznie po prostu był tani, albo nie wiem jakaś umowa z centralną w Stanach i ich tam zobowiązała do wykupienia tego serialu? Może, ale wiesz też z drugiej strony, jeśli był um, tani, to zawsze mogą powiedzieć, że mają coś nowego po prostu w ramówce. Mhm. Tam wykupili y, oprócz Bezmocnych także y, drugi jakiś serial komediowy, to tam już się nie wgłębiałem w to, no ale plus za tytuł Bezmocni, podoba mi się to tłumaczenie. Mhm. Tro, trochę się obawiałem, że gdy pierwszy raz przeczytałem tego newsa, że polscy tłumacze tam gdzieś polecą w jakiś kosmos i na przykład powiedzą bezsilni. To też by było wcale nie dziwne. No ale tak, bezmocni od czerwca w Comedy Central, tam możecie sobie sprawdzić bez problemu w internecie, kiedy dokładnie będzie emitowany. Czy warto? No niekoniecznie. Być może Comedy Central będzie, Polskie będzie miało okazję wyemitować wszystkie odcinki tego serialu. Z drugą drogą sprawdzałem na Wikipedii jakiś czas temu, gdzie można obejrzeć te brakujące odcinki, które nie zostały w Stanach wyemitowane. Okazało się, że w Nowej Zelandii zostały wyemitowane. Więc może w Polsce też, też, też będzie taka okazja. Może. Natomiast teraz przejdziemy do gier komputerowych, konkretnie jednej. I niedawno miały miejsce targi E3. I To jest na konsole PS4, więc to jest gra wideo. O, dobrze, czyli już mamy 1-1 w błędach. <głos> na szczęście nie wymagających, prawda, poprawek. No. Były targi E3. Nigdy nie, tak. wie, nigdy nie wiem do czego, co to w sumie ten ten. ten Electronic to znaczy? Entertainment Expo. Okej. Okay. I tam ujawniono gameplay z gry Marvel Spider-Man, mhm. który sobie obejrzeliśmy. Który jest ekskluzywem na konsole Sony, co prawdopodobnie jest bardzo związane z tym, że Sony odstąpiło od praw do filmu e, na rzecz Marvela. Mhm. E, tylko pewnie dostali ekskluzywność na grę w zamian. Zawsze coś. Tak, no, sobie, tak, no, tak, tak, całkiem tak. sporo. Jak film wychodzi to przecież na, tak nabija sprzedaż gry. PS4 i tak jest więcej niż Xboxów sprzedanych. Mhm. No akurat ty wiesz, wiesz o co chodzi mniej więcej. <grym> mniej więcej, mhm. wiesz Przez... jak to jest mniej więcej. A... Te, tak e, Natomiast sam gameplay, no ja jestem totalnie nie, nie człowiekiem, tutaj nie powiem nie gro komputerowym, bo mnie jeszcze uderzysz albo coś. Nie. Jest, jestem niegrowym człowiekiem. E, jeśli chodzi o gry elektroniczne, Video. <grym> wideo, um, obejrzałem sobie ten gameplay. No i, i fajny Batman. Tak, właśnie o to chodzi. Fajny Batman, z tego Spidermana. Tylko dużo kolorów jak na Batmana. No, gen generalnie bardzo mało gier komputerowych w swoim życiu przeszedłem od początku do końca. Bar Batman Arkham Asylum to jest jedna z tych nielicznych gier, które mi się udało przejść, bardzo mi się podobała. No i gdy widziałem gameplay z Marvel Spider-Man, to miałem cały czas takie wrażenie, że to jest po prostu Batman z przeniesionymi, z innymi postaciami, mm. trochę większymi możliwościami, bo faktycznie jak on tam fruwa po tych dachach i, i, no nie wiem, ten gameplay tak sugeruje trochę bardziej otwarty świat, chociaż troszkę... W w to wydaje mi się, że... Będę jednak, w szoku, jeśli to będzie pełne otwarcie. Tak, wzią, wydaje wzią, to... mi się, że to będzie bardziej takie, taka liniowa rozgrywka zresztą, zresztą. były takie momenty, gdzie tam mu pokazało, pokazywało punkty, gdzie on ma skakać, nie? W, w kolejnych ruchach. To, to, to jest moim zdaniem trochę... zacznę czy problem. To jest już standard w dzisiejszych grach, że ci pokazuje co masz robić i gdzie masz robić. Tak tutaj tylko do, dodam, że obaj o tej grze wiemy tylko tyle, że obejrzeliśmy gameplay, więc... więc to... ja, ja się też niespecjalnie interesowałem, bo też nie mam PlayStation 4, więc i tak nie zagram. To, no. to koło... No niespecjalnie mnie to interesuje. A. czekaj, masz jakąś konsolę? Co to jest? Switcha i Xboxałam. Aha, okej, okay, no I, i, i tak się znam, i tak się znam, no widzę jakieś pudło, my, myślę PlayStation, nie? Na wyglądach wideo, no. Okej. Okay. No, ale, ta, ale ten gameplay wyglądał całkiem, całkiem interesująco. Mhm. Pomimo skojarzeń z tym Batmanem pod, podobało mi się e, właśnie to, to wykorzystanie sieci w, w pojedynkach, podobało mi się właśnie to skakanie po budynkach. Kostium jest całkiem fajny, taki wyróżniający się. Tak, bardzo nietypowy, bo tu ten spider Spiderman ma takie białe elementy na kostiumie, co jest, co jest dość, dość nową rzeczą, niesp, niespotykaną wcześniej. Jak sądzę oczywiście. I tak, wyglądało to spoko. A pamiętasz pierwszą grę, grałeś w, pierwszą, w pierwszego Spidermana? Ten, który się nazywał Spiderman? Po prostu? No zapewne nie. Mega fajny był, strasznie mi się podobał. Na playu jedynce w niego grałem. Mhm. A nie, nie, ja w życiu konsoli nie miałem, więc pewnie nie grałem. Jeżeli znaczy nie, nie, nie zdziwiłbym się, jakby był na pc bo to wykracza poza moją wiedzę. Więc. Tylko po prostu wiesz, to były czasy, kiedy oboje mieliśmy bardzo dużo czasu. Mhm. Wspaniałe nie. czasy. Tak, dawno temu. I tam mhm. można było stroje zmieniać, ponieważ w każdej grze o superbohaterze najważniejsze jest to, żeby móc zmieniać stroje. Tak jak w Batmanie. Mogłeś mhm. go przebierać za wszelkiego rodzaju Batmanów. Nie, to... Dokładnie było, tak, owszem. W Arkham City miałem e, skórkę z tego, e, z Animated Series. No, no to I, fajnie i lat, latałem przez cały czas. Catwoman też się zmieniała, to dopiero był kosmos. Mm -hmm. Natomiast w tamtym Spider-Manie mogłeś mu założyć tą torbę na głowę, co, co, co był tym Bugmanem. Okej. Okay. To było coś. Spider Bug? I wiesz, było to 2099 i te wszystkie inne. O no, to, to, to, to, to chodzi w grach o superbohaterach, żeby zmienić kostiumy. Muszą być skóry, rajstopy, muszą dokładnie. być inne kostiumy, okej. Okay. Ehm, nie wiem kiedy gra wychodzi, jako że tak jak już wspomniałeś jest to ekskluziv na PS4, którego nigdy mieć nie będę. E, to... No Jezus, tak, kiedyś tak mówiłeś o smartfonie i co z tego się... E, nieważne. No trzeba było grać w coś na, tych, na czymś w te Pokemony, prawda? No, to, po, to, to po nic prawda. innego absolutnie przecież tego smartfona nie kupiłem. Tak, no już nie grasz w Pokemon. No już nie gram, nie, bar, bardzo szybko przegrałem. Znaczy hmm. przestałem grać, natomiast smartfon został. Nie wiem co z nim zrobić. No, gra jest zapowiedziana na 2018. O, to to trochę daleko. Pewnie jeszcze ze trzy razy się opóźni, takie rzeczy się zdarzają. No Tak, ale to już pierwszy zwiastun był rok temu nawet, mm -hmm. więc zdaje mi się, że dokładnie. No to krok do przodu na pewno. <grym> Natomiast przejdźmy może teraz do takich rzeczy, które się nie, nie ukażą w 2018, tylko dużo szybciej, wracamy do komiksików, wracamy do, na polski rynek i zaczniemy od zapowiedzi czerwcowo-lipcowych wydawnictwa Scream Comics. Mm -hmm. Przyznam się z bólem serca, że dopiero w zeszłym tygodniu dostałem swoje dwa pierwsze komiksy ze Scream. Co jest trochę żenujące, że oni już wydali 50 komiksików, z czego większość podobno bardzo fajnych, a ja dopiero teraz pierwsze dwa. No cóż, trzeba, trzeba będzie to kiedyś nadrobić. Eee, wpłacajcie na moje konto, podam gdzieś tam w komentarzach, to, to sobie kupię szybciej. Natomiast co zostało zapowiedziane na okres czerwcowo-lipcowy, kolejny Predator, znaczy to jest rozpoczęcie cyklu Life and Death, pierwszy tom będzie dotyczył Predatora, mhm. kolejne tam zapewne znowu Alieny, Prometeusze, coś tam w ten deseń, bo Dark Horse się lubowało w pewnym momencie w robieniu tych takich crossoverów. Nie mam zielonego pojęcia czego się spodziewać, Nie w komiksy z Alienami, Predatorami już od dłuższego czasu są dla mnie... Czarną magią te Star Horse'a. Choć... Ja skończyłem chyba na omnibusie z Predatora. To było jakieś no, setki lat temu. No, no ja się pod, próbowałem wrócić do tego poprzedniego, ten, ten poprzedni cykl, który wydawało Scream Comics, którego tytuł mi oczywiście musiał jakoś umknąć w tym momencie. Fire and, Fire Stone. and Stone. dziękuję. No to tam, tam hmm. dwa tomy w oryginale przeczytałem, ale jakoś mnie nie porwało. Więc no. no Jak nic nie porywało. Nie, więc... no to po powrót do Predatorów Alienów komiksowych okazał się taki sobie. Natomiast, ale to też pewnie za dwa tygodnie ten e, komiks e, Aliens Ofiarowanie, który teraz właśnie niedawno e, Scream wydał. Jest. jest o. No, a Cacuszko. Cacuszko, tak. Big Cacuch. Tak, w każdym razie Life and Death to pierwszy Predator jest zapowiedziany. Kolejnym komiksem jest piąty i ostatni to Bunkra. Natomiast te takie dwa komiksy, przy których chciałbym się troszkę dłużej zatrzymać to jest, to jest rozpoczęcie dwóch nowych cykli. Pierwszy z nich to jest Nestor Burma. Maleta i Tardiego i tutaj mamy zapowiedź, która brzmi tak. Klasyka komiksu frankofońskiego, pierwszy tom przygód legendarnego paryskiego detektywa Nestora Burmy, utrzymana w klimacie noir. Adaptacja klasycznej powieści detektywistycznej Maleta przenosi nas w ponure zakamarki Paryża lat 50. Zapowiedź brzmi spoko. Z tego co widziałem na Facebooku wydawnictwa Scream, przykładowe plansze też są bardzo fajne faktycznie Nestor Burma jest takim tytułem który jest uważany za klasyk w rynku frankowońskiego jaż to też sobie sprawdziłem i jest to właśnie taki kolejny bardzo znany we Francji w Belgii no, na rynku frankowońskim komiks który trafia, trafia do nas no to tylko się cieszy tak, ja, jestem... na, na ten tytuł bardzo czekam jestem zdecydowanie ciekaw ja, jak, jak ten tytuł się prezentuje. Może właśnie to będzie trzeci mój komiks ze Screamu, który uda się kupić. Kto wie. Kto wie. Kolejny tytuł to jest Terror Duetów Follett i Dusza To. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem i to jest już cykl składający się tylko z dwóch tomów. Jest to historia zakorzeniona w wydarzeniach historycznych powiązanych z rewolucją francuską i będącą fabularyzowaną biografią słynnej Madame Tussaud. To jest założycielka Muzeum Tiso. Czy, czy to? Czy... Mnie pyta... Bo jeśli to jest. Jej nazwisko jest przy figurach woskowych, to to jest Tiso. Tiso. No to w, w takim razie Madame Tiso. No, tak, bo tutaj jest napisane tej od słynnego Muzeum Figur Woskowych, więc to będzie ta pani. I no tutaj znowu obejrzałem okładkę, obejrzałem opis, obejrzałem przykładowe plansze i znowu, czy powtarzam się, dzisiaj zbyt często wygląda to interesująco. No, no kurcze no, to cieszy, że ty, tyle tych takich interesujących komiksów się ukazuje tylko skąd brać na to pieniądze to jest, to jest straszne nie? ja sobie, tak. ja sobie, ja sobie pod, koniec, pod koniec czy w połowie zeszłego roku obiecałem, że w 2017 się bardziej otworzę na mangi bardziej się otworzę na komiks frankofoński no to, to z tym frankofońskim to przynajmniej się starasz no, z mangami też się staram, ale wiesz w czym jest problem Pieniądz. pieniądz Chcę jeść i kupować komiksiki, a nieraz muszę stawać przed wyborem. Na zupkach chińskich daleko nie zajadę. To już się przekonałem. A tymczasem zapowiedzi jest więcej. <grym> tym razem Fantasmagorie wydawnictwo i kolejna zapowiedź, tym razem Umbrella Academy. Oczywiście jak kupiłem po angielsku, za zawsze tak jest po prostu. Kupuj po angielsku, ja ci powiem jeszcze co masz kupić po angielsku i wtedy będę wiedział, że to... Może to działa tak jak to, że jak zaczynałeś coś oglądać albo w jakimś kiosku kupować, to zamykali kiosk. <grym> albo zamykali dany tytuł. Więc w każdym razie podrzucę ci e, niedługo listę tytułów, które masz kupować po angielsku. Dobrze. E, natomiast e, wydawnictwo Fantasmagoria zapowiedział Umbrella Academy to jest e, bodaj najsłynniejszy jak dotąd komiks e, Gerarda Weya. No cóż, w, jako że Egmont ma wyda, wydawniczą wyłączność na DC i o, pochodne od wydawnictwa DC no to raczej ten Doom Patrol i inne Young niemal no raczej się nie, nie ma co, co spodziewać w na najbliższym czasie, jak sądzę, zdziwić się mogę, ponieważ już nie, nie raz się okazywało, że coś co mówiłem, że a, to nie ma szansu ukazać się po polsku, wychodzi na, wychodzi, po wychodzi zapowiedź po dwóch tygodniach. No więc mamy Umbrella Academy. Jak dotąd dwa tomy w Stanach się ukazały. Tak, De... no bo trzeci to jest. Czaradło, prostu... od ilu już lat zapowiada ten trzeci? Nie wiem, bo do 8. No ostatnio. znacznie nie mam pojęcia od ilu, ale długo. Z, te, z tego co powiedział w tym roku. W tym roku rozpocznie się trzeci dom. Trzeci Pożyjemy, zobaczymy. Osobiście uważam, że nie zobaczymy. Ale kto wie, w każdym razie Fantasmagorię zapowiada Umbrella Academy. Tam szczerze mówiąc nie doczytałem, czy został podany jakiś konkretny termin. Być może wrzesień, ponieważ wtedy Gerard Way ma być w Polsce, więc kto wie. Ale chciałem zwrócić uwagę na taką inną rzecz, związaną z wydawnictwem Fantasmagorię. Może to zostać odczytane jako krytyka, może niekoniecznie, ale tak się zacząłem zastanawiać. Czy oni aby nie zapowiadają za dużo tytułów mhm. jako takie nowe startujące wydawnictwo zapowiedzieli tych tytułów już i jeszcze trochę i część z nich już się nawet ukazała Rage Rising wstrząs o których już wspominaliśmy na podcasie, na łamach podcastu Quantum and Woody też już w łapach mam. Nie długo, jeszcze nie. Niedługo będzie Crazy Cat, niedługo będzie Archie, niedługo będzie, będą długo wyczekiwane przez nas żółwie. Mm, mm. Dawaj no, żółwie. Tyk, I tych zapowiedzi jest więcej, jest Baton Man, jest Umbrella Academy, jest, jest e, Klaus. Są, te, są Klaus, jest, tak jest Klaus, są te włoskie pulpy gdzieś tam w zapowiedziach, tylko coś tak na razie nie słychać o drugich tomach, którego, a jeszcze Strangers in Paradise, tylko coś nie słychać o drugich tomach mm. któregokolwiek z tych tytułów. Tam co prawda, um, zarówno pierwszy tom Rachel Rising, jak i Quantum and Woody kończą się zapowiedzią kolejnych odsłon. Są tam już chyba przygotowane i okładki nawet, no tylko, że coś właśnie nie widać w zapowiedziach tego, e, ty, tych tytułów. <tryk> e, tutaj e, były, za, były zapowiedzi e, mówiące o tym, że na przykład Rachel Rising ma się ukazywać bodajże co trzy miesiące i na razie nie słychać coś nic o, o drugim tomie. Więc tak e, byłoby fajnie. Okej, okay, zapowiedzi są spoko, bo naprawdę fajne tytuły są, ukazują się w zapowiedziach, Aha. E, tylko mam takie obawy, czy po prostu wiesz... Mm, Cykl wydawniczy tak, zostanie tak, utrzymany. Czy, czy to się nie rozpieprzy, że w pewnym momencie będzie tyle tych tytułów, że Fantasmagorię albo będzie musiało wypuszczać jakieś chore ilości komiksów co miesiąc albo no właśnie kolejny, na kolejne to my będziemy czekać nie wiadomo ile czasu. Oby tak nie było. Co jest kredyt zaufania. Więc... Tak, tak, kredyt zaufania jest olbrzymi, bo te pierwsze trzy tytuły, które się ukazały od tego wydawnictwa są naprawdę fajne i fajnie, fajnie zostały wydane w dobrych cenach. Mhm. Na kolejne też czekamy. Klaus, Umbrella Academy, Strangers in Paradise to jest wszystko, to są wszystko tytuły, które, po które chęcią sięgnę. Nie ehm, robię. Mo, Tak, tak no to już opłacone i tylko czekać. E, Archie też już kupiony, zam, zamówiony, znaczy się, nie kupiony, a ty sięgnąłeś aż ty. E, no, e, kredyt zaufania jest, no tylko zobaczymy, co, co dalej Fantasmagorie tutaj e, ukręcą. E, czekamy na informacje też po prostu o, o kolejnych tomach już rozpoczętych serii, kiedy to się mniej więcej można ich spodziewać. E, no i zniosów to by było na dzisiaj tyle. Wspaniale. Przejdźmy do komiksików. Dziś mamy ich kurczę naprawdę dużo. Ponieważ właśnie sobie ustaliliśmy jakiś czas temu, że skoro w maju z okazji komiksowej Warszawy i nie tylko, ukazało się tyle fajnych komiksów. W czerwcu zresztą kolejnych parę fajnych komiksików polskich twórców się ukazało. Komiksik, no. Już mi się tak przyjęło. Więc postanowiliśmy zrobić właśnie taki jeden odcinek, w którym będziemy opowiadać o tych komiksach polskich twórców z różnych wydawnictw, które nam wpadły w ręce, co o nich sądzimy. Tutaj Zaczy, to... Oczywiście komiksy nam wpadły w ręce, nie wydawnictwa, żebyście nie, nie mieli jakichś <śmiech> powodów do zmartwień. Nie, nie, nie, my się tam nie będziemy pakować takie rzeczy. Tutaj no, jest tego 2, 4, 6, 8, jeden, taki troszkę, troszeczkę starszy tytuł, ale to e, no, gdzieś tam no, cały rok ma, ja no, to już jest starsze. Ale co tam na sam koniec? Zaczniemy od komiksu, o którym wspominaliśmy już dwa tygodnie temu, ze względu na to, że wywoła, wywołał ogromny ból dupy w, w niektórych środowiskach, czyli mm -mm. Polska mistrzem Polski, komiks, komiks darmowy. Komiks, który jest. To, to, to już jest kontrowersyjny. Nie trzeba płacić, więc jest fajny. To Tomasz Leśniak, Rafał Skarżycki, wydawnictwo Team of Team of, prawda? Tak, team of. Nie, nie spierniczyłem teraz. No Na jest... końcu nie na początku. Tak jest. Był to komiks, no jak już wspominaliśmy, był to komiks, który był rozdawany za darmo podczas festiwalu Komiksowa Warszawa. Znaczy nie tak, że podchodziłeś i brałeś, tylko trzeba było coś tam u Timofa kupić oczywiście. No i to jest No to już nie taki darmowy. No, to już był ale swoją drogą pierwsza dygresja dnia dzisiejszego. E, czytałem w pewnym miejscu e, buldubki na temat darmowej publikacji od Ongrysa, czyli tej zapowiedzi, tam, tam kró, krót, krótkiej historii z uniwersum Dreda, no, no, no. E, którą, za którą też wiesz, dostawało się gdy się coś kupiło. I jak niektórzy mieli z tego powodu ból, tej, tych części ciała to aż było zabawne. Aż piekło. Aż piekło. Mm. Yy, no, piekło się też rozpętało wokół polska jeszcze Polski, o czym wiecie, no tak przeczytaliśmy sobie ten zbiór pasków to z pierwotnie publikowanych w dużym Dużo formacie. formacie tak? Dodatek mm -hmm. do gazety wyborczej. O, o, o. I w tym momencie cała prawa część widowni wyszła. No, ja się bawiłem dobrze. A co z internetu wyszło? <laughs> tak, ja, ja się bawiłem dobrze przy czytaniu tego komiksu. Ja nie. Dlatego, że to jest straszne, że tak bardzo pokazuje to, co się dzieje. A. No, to znaczy okej, rozwin wą. Znaczy chodzi o to, że y, wielokrotnie ten, y, Te paski, które są tutaj satyryczne, trafiają w punkt i w rzeczy. Y, w których najgorsze jest to, że nic z nimi nie zrobimy, a żyjemy w tym świecie. W takim sensie. No ja właśnie miałem odczucia podczas lektury takie, że faktycznie wiele z tych pasków przedstawiały w taki prześmiewczy sposób. Nie, Ale... i to są idealne i to, tak, to tak, jest świetna jako, rzecz. Jako komentarze są rewelacyjne, tylko ja w sumie więcej się jednak z tego śmiałem, ponieważ znaczy, no ja rozumiem. Z ja... każdego się śmiejesz, a tak. kończysz i przychodzi refleksja. Tak, i, I przychodzi taka refleksja i właśnie ja rozumiem, że ty po tej refleksji miałeś ten taki... Smuteczek. Miałeś smuteczek, a ja w sumie uznałem, że... To zwłaszcza po pasku z klepsydrą, jak jest wolność literania. Tak, tak, tak. To jest... Y... Znaczy, tak jak wspomniałem przed nagraniem, ja osobiście najbardziej uwielbiam ten, ten pasek z graffiti, gdzie... Y... Jegomość maluje napis Jude na murze potem podchodzą policjanci i on zmienia to na Hej Jude. i to jest, to, jest, to, to jest rzecz, która mnie absolutnie rozwaliła, chociaż większość tych pasków już wcześniej znałem z internetu czy z dużego formatu w takim wydaniu zbiorczym naprawdę po, po, podwójna, potrójna porcja trafnych komentarzy do, do otaczającej nas rzeczywistości, no i tak jak rozumiem, ty miałeś smuteczek po, po tej krótkiej refleksji na temat przedstawionych znaczy, no smuteczek, ale wiesz, no. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Buta nie zjesz. No Pomidorem właśnie. tym się nie ogolisz. Właśnie, to, to jest to, że ty miałeś taki powiedzmy smuteczek, ale właśnie to, to, to, to co zrobisz? Wiesz, ja... ja bym to stawiał o, na równi. Znaczy, bo ciężko jest to porównywać. O, to jest dla mnie bardzo podobne do prac Cornei. Z o. Zonzo i tak dalej, bo on hmm. też tylko, że on bardziej mechanizmy społeczne niż, niż wiesz, ko konkretne wydarzenia w jakimś kraju mhm. e, paraduje. więc jest to dla mnie e, równie ważna publikacja. E, ciekawe, czy jakby ukazało się coś właśnie kornej z pieniędzy podatników, czy też było, byłoby oburzenie, jak tam zjadają życie No co nie, zrobić? Nie, mam, mam takie dziwne wrażenie, że byłoby mniejsze, o ile by w ogóle było. Ale kto wie? Pewnie powiedziesz, że to jakiś agent z zachodu albo coś takiego. Mhm. Mhm. I ba bardzo mi się też podobało to pokazanie, jak w jednym momencie jest pani z wiadomości i całkowicie odbiega od stylu, w którym jest. Jest rysowana tutaj taka sztuczność i uśmiech. Mhm. Generalnie, właśnie mam takie wrażenie, że ten, te, ta publikacja spośród. Wydanych w, ostatnich, w ostatnim czasie tak, tego typu publikacji, które trochę, powiedziałbym, wyśmiewają te nasze polskie przywary i, i wydarzenia, które się tutaj w naszym kraju dzieją, to jest um, na, naj, najlepsza rzecz, jeśli chodzi o trafność, o um, gatunek dowcipu, powiedzmy, czy, czy tego nie wiem, jak to nazwać konkretnie ro, rodzaj zaprezentowanego humoru. Zwłaszcza jest bardzo wyważona, bo to jest po prostu, to, to nie jest nie tak w zwany konkretną... humor, że Płaczek, jesteś gruby, haha, jesteś gruby hmm. i śmierdzisz kupą, tylko to jest bardzo na poziomie... Y Krytyka i satyra. Tak, i też, więc też odniosłem takie wrażenie, że nie, nie uderza w jakąś konkretną opcję tylko i wyłącznie, tylko śmieje się mniej więcej porówno z wszystkiego. No, trzeba mieć malutki mużzek, żeby cię to dotknęło, tak naprawdę. Nieważne, nie, nie, nie z której strony jesteś, ponieważ trzeba być albo z jednej, albo z drugiej, bo inaczej, bo inaczej in, się nie, nie ma. Dokładnie. A... <głos> na, na, natomiast no. Um, Prawda Tak, chyba. A w tym, w tym przypadku zdecydowanie najmocniej. Bardzo mi się podoba te na, na okładce te cena 0 zł. Zaprezentowane przez y, Millera, Leszka Millera. Przynajmniej jeśli dobrze rozpoznaję. No, publikacja jak dla mnie naprawdę fajna, naprawdę udana i... To co się wokół niej dzieje. To Powinna jest... być płatna to na złość bym kupował. Okej. Okay. To no w każdym razie to co wokół niej się dzieje jest po prostu smutne i takie typowo polskie mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że twórcy to skomentują jakoś zabawnie w, w jednym z kolejnych. znaczy wydaje mi pasków. się, że. No pe pewnie tak, ale z drugiej strony nie wiem czy jest sens tak naprawdę. No, że to już samo w sobie jest na tyle śmieszne, że nie ma co komentować. Dokładnie. No śmieszne jak śmieszne, no powiedz to, to jest. To organiz... tak, jakbyś wiesz, to jakbyś... organizatorom komiksowej Warszawy, że A, to jest śmieszne. No to, to, nie... znaczy, to co się wydarzyło, to nie jest śmieszne w, ża w żaden sposób, bo to jest wspaniały festiwal i bardzo mi szkoda, no pewnie bardzo ważnej do... znaczy, Na pewno bardzo, bardzo ważnej dotacji y, z, ze strony miasta. I tak jak wspominaliśmy ostatnim razem, bardzo bym się cieszył, gdyby się znalazł jakiś prywatny sponsor, który coś, coś tam dołoży. No ale może po prostu niektórzy, i oczywiście mówię tutaj o osobach wydających te dotacje, może po prostu nie dorośli do niektórych rzeczy to jest smutne. Albo zbyt szybko zadziałali jakoś bez większego pomyślenia. No cóż, dobra, już może nie, nie wnikajmy w to bardziej. E, generalnie, krótko mówiąc, jeśli będziecie mieli okazję gdzieś sięgnąć po tę te, publikację, to to jak najbardziej polecamy. E, warto też sobie tam e, kliknąć na Facebooku e, Polska Mistrzem Polski. E, no no jest, to, jest to fajna rzecz, tylko, tylko trzeba do tego podejść z odpowiednim dystansem, któremu, którego niestety wielu osobom brakuje. Lecimy dalej. No, ja akurat, żeby mieć też okazję sięgnąć po Polska Mistrzem Polski, poprosiłem znajomego, znajomego, znajomego na miana, żeby mi na tej komiksowej Warszawie kupił, spieprzyłem również wydawnictwo Team of Comics. Spieprzyłem jest to komiks autorstwa Wiktora Talagi, który jest odpowiedzialny za scenariusz i Jakuba Topora, który odpowiedzialny jest tutaj za warstwę graficzną. Jakub Topor to jest twórca Rodaków, Rodaków który... Zachwycaliśmy się rok temu po łodzie. Rok temu, no... no... czekaj, to było pół, pół roku, roku temu. Pół roku temu, tak. Więc tempo pracy Jakuba jest tutaj no, ba bardzo, bardzo dobre, ponieważ Spieprzyłem jest komiksem tak na oko trzy razy grubszym od y Rodaków i raz droższe. Mm, tak, raz droższe. To, to jest w ogóle dla mnie zastanawiające, ale, ale cieszę się z, tak, z takich rzeczy, że rodacy nas, nas kosztowali 8 zł, tak? To, to, to tak. był albo 9. A, albo 9. I to J jakieś żadne pieniądze. I to groszy. był kosmos, a za e, spieprzyłem cena okładkowa 19,99 na komiksowej w Warszawie 15 zł. Za komiks, który ma tak, na oko ponad 100 stron, tutaj przyznam się, nie sprawdzałem dokładnie ilości stron, są nienumerowane. Moje Minus! O czym jest spieprzyłem? Spieprzyłem, opowiadę, jest to taka, można powiedzieć, kontynuacja rodaków, tylko że... Ta... Ale taka duchowa kontynuacja. Tak, tak, tak, taka duchowa kontynuacja. Jest to zbiór historii, w których główni bohaterowie coś spieprzyli. I e, pokazuje to, jak, jak ta, ten moment wpływa na ich późniejsze życie. I e, to też jest tak troszeczkę z jednej strony w krzywym zwierciadle przedstawione, ale z drugiej strony nie aż tak jak rodacy. Mhm. E, graficznie e, no to jest praktycznie to, to samo tutaj. Jakub Topor nie zmienił jakoś szczególnie mocno swojego stylu. Dalej mamy tutaj taki... E, jakby to nazwać, taki zinowy styl rysunku, tak, by, tak bym to powiedział. Hmm. Zinowy to chyba może być sposób wydania. Undergroundowy? Undergroundowy, też, też mi to też, też pasuje. No w każdym razie chodzi o to, że jeśli chodzi o warstwę graficzną to się wydaje, tak na pierwszy rzut oka troszeczkę nie dbała, ale, ale jest generalnie cały czas przemyślana, jest konsekwentna. Bardzo, bardzo pasuje do przedstawianych historii. Natomiast jeśli chodzi o warstwę scenariuszową i tutaj właśnie no to jest dla mnie jednak tak pięterko niżej niż Rodacy. Mhm. Bo Rodacy jak sam wiesz no te historie tam zawarte były takie bardzo pomysłowe. One fajnie punktowały pewne rzeczy, ale... ale to też króciutkie formy były, tak, prawda? Tak, tutaj też dominują krótkie formy. Tam jest tylko chyba jedna albo dwie takie dłuższe, dłuższe opowieści. Mhm. Natomiast w Rodakach właśnie było to, że pojawiały się tam pewne absurdalne wręcz motywy, jak na przykład facet, który chciał być węglem, prawda? I, I te absurdalne pomysły tak naprawdę fajnie pokazywały pewne zachowania, pewne przywary. Natomiast pieprzyłem jest takie bardziej bezpośrednie bym powiedział, że tutaj nie ma aż takiego szaleństwa jeśli chodzi o warstwę scenariuszową. I tutaj kolejny raz mamy fajne, trafne komentarze, tylko brakowało mi troszeczkę tego efektu wow, tego takiego że wiesz, przeczytałem jakąś. Krót, takiego krót... gwoździa, który cię Tak, tak, do, że, prze, że przeczytałem jakąś krótką historyjkę i sobie pomyślałem, że aha, ale to fajnie wymyślili. Tutaj no jest kilka takich mo momentów, które są naprawdę fajne, już chociażby ta otwierająca komiks plansza z Paulo Coelho tudzież parodii, parodią tego słynnego zdjęcia, które swego czasu było bardzo popularnym memem. I takich pomysłów tutaj jest całkiem dużo i fajnie mi się to czytało, tylko no właśnie tak jak powiedziałeś, zabrakło troszkę tego gwoździa, takiego wbitego, że, że ten efekt mm -hmm. wow po prostu został. Ja nie, nie uważam, że spieprzyłem jest złym komiksem czy coś w ten deseń. spieprzonym na przykład. Na, na przykład? Ponieważ jest to bardzo fajna, bardzo fajna publikacja, czyta się dość gładko, fajnie, fajnie się prezentuje, jest bardzo tania, no tylko no tego właśnie, tego takiego gwoździa tam gdzieś mi brakło i, i dlatego troszeczkę wyżej jednak sobie stawiam rodaków. Mhm. E, przeczytałem też w e, internecie jedną recenzję tego, e, tego komiksu, która zawierała też e, fragmenty rozmów z twórcami. I tam na przykład Jakub Topor zapewniał, że utrzyma tempo swojej dotychczasowej pracy, co mnie bardzo cieszy. No, i to oznacza, że prawdopodobnie w Łodzi znów jakiś jego komiks się ukaże. Tym razem będzie mieć 500 stron i będzie, będzie kosztować 25. zł. <grym, <grym, przynajmniej, <grym, przynajmniej za to trzymam kciuki um, i Geometryczny wzrost. Tak, tak. Po prostu cenę. Tak, przyrost musi być. W każdym razie, rodacy, bardzo, bardzo spoko. Spieprzyłem troszeczkę niżej, ale dalej. dalej spoko. Tak, dalej uważam, że jak najbardziej warto wydać te. No nie oszukujmy się, w, w, w, w dzisiejszych czasach, ile? 15 zł za komiks, jest, to jest groszowa sprawa. To jest rzadkość raczej. To, to jest <głos> nie, groszowa nie, nie, nie, sprawa, więc jak najbardziej warto. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Przechodzimy teraz do wydawnictwa komiksowego i do komiksu. Jak schudnąć 30 kilo? Uhu. Dla mnie tytuł zachęcający z nazwy, tak Krzyśka może mniej. No mi się bardziej spodobał najgorszy komiks roku. Eee. Z tytułu. Okej. Okay. <śmiech> mm -hmm. Więc tak. Scenariusz Tomasz Pstrągowski, rysunki Maciej Pałka. Czyli uznane nazwisko. I okładka. okładka łazura. Okładka łazura, tak. Okładka... okładka jest w ogóle tak super zaprojektowana, wygląda. Jak ee, jak się To takie kretyńskie czasopismo. Kosmopolitan, tego typu No sprawy, tak, ta, ta, dokładnie. Jakieś logo, nie logo, jak zakisić ogóra coś tam, coś tam. Eee. Już okładką byłem wcześniej kupiony, mm -hmm. y natomiast jak wziąłem się za lekturę to jestem naprawdę zachwycony tym komiksem zarówno warstwą graficzną... No... A, a mogę ci przerwać na momencik? Oczywiście. Ty, tylna część okładki mnie zdziwiła w przypadku tego komiksu. I tutaj ja nie wiem, bo są takie momenty w życiu człowieka, kiedy ktoś nie wie, czy coś zostało, po, czy coś, co zostało zrobione z błędem, czy po prostu jest żartem. Ale chodzi mi o to, że tutaj Maciej Pałka, jeśli dobrze pamiętam, został przedstawiony jako autor rewolucji. A czy rewolucje nie były komiksem Mateusza Szkutnika? Nawet sobie wiesz, wygooglowałem Macieja Pałkę, jego dorobek komiksowy, w, zresztą on tam chyba jest gdzieś na drugiej czy na trzeciej stronie tego komiksu i ja tam nie widzę żadnych rewolucji. Więc mówię, nie wiem, może to jest jakiś, jakiś celowy zabieg, może po prostu ktoś się pomylił, ale, ale no, tak tylko taka refleksja mnie naszła. Bo no tak jak mówię, gdzieś na drugiej stronie tego komiksu jest, są wy, wypisane komiksy Macieja Pałki. Zresztą w najgorszym komiksie roku również. I nie ma tam rewolucji. Więc tak, tak, no, ciekawe. tak, tak mnie po prostu naszło. Bo z jednej strony troszkę mi się wydaje, że to by był jakiś zbyt gruby błąd, gdy, żeby był celowy, ale, ale nie wiem, no różne rzeczy się zdarzają. Ała, uderzyłem się w dół. No i dobrze też. <grych> Ale to tylko taka refleksja nie wpływająca na oceny samego komiksu. Kurde, no i zdupiłeś mi flow. <grych> <grych> dobrze, miałem dobrze, na ten temat. dobrze, wracaj do flowa. Uh, jestem zachwycony uh, całym tym komiksem. I uh, historia, którą tutaj panowie przedstawiają, myślę, że każdy facet, który w ogóle kiedyś był mm, licealnie zakochany, powiedzmy, się z tym utożsami. Niekoniecznie z e, byciem zakochanym w znacznie młodszej od siebie e, dziewczynie, tylko jakby z całym tym procesem twojego wewnętrznego upokorzenia tym, jak bardzo się musisz starać o to i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I... No mega się utożsamiał z tym komiksem w wielu, wielu, wielu aspektach. Bycia grubym również. E, zdecydowanie. I, no, pamiętasz, co było kiedyś? No pamiętam. No to był kosmos. 117 kilo to nie była dobra waga. E, natomiast... Ym... Wszystkie zabiegi, które tutaj e, są wprowadzone, jest oczywiście te, teraz nie znajdę, mogłem to sobie wcześniej przygotować, ale jestem idiotą. E, <śmiech> bardzo mi się podoba, jak, były, jak są przedstawione rozdziały. Jest jeden rozdział, którego w ogóle nie ma, prawda? Po, ty, mm -hmm. po tym, jak jest e, pokazana, o właśnie, jest rozdział 11 status w związku e, z komentarzem, który jest na dole strony i zaraz jest rozdział 12 i to, to też jest dla mnie bardzo, bardzo fajna zabawa formą, plus dodatkowo rysunki, które tu się tutaj świetnie wpisują, nawiązywanie do kramba, ogólnie nawiązywanie do paru takich klasycznych rzeczy i, I znowu się wetne bo to jest fajna rzecz, gdzieś na początku mhm. tego komiksu są wypisane te nawiązania, ale nie jest podane dokładnie, gdzie one się znajdują i to trzeba wszystko wyłapać. Więc jest, do, do, jest fajna taka, powiedzmy, pomoc, ale nie taka do końca łopatologiczna pomoc. I bardzo mi się też podoba, patrząc na to, że jest to w sumie e, biograficzny zapis Tomasza Obstrągowskiego. Mm, bardzo mi się podoba też dystans do samego siebie. No nie każdy by się zdecydował na Jak, napisać coś takiego. E, chociażby w momencie, kiedy dochodzi do pierwszego spotkania z Małgosią, kiedy przez wszystkie strony, jak jest spacer, jest tylko i wyłącznie monolog. Natomiast kiedy ona się odzywa, jest szkoła, coś tam i tak dalej, i tak dalej. No to te też, te też bardzo fajny zabieg pokazujący tak naprawdę, że się kogoś no w sumie nie słucha i się skupia bardziej na sobie. Naprawdę świetny komiks i mm -hmm. bardzo serdecznie go wszystkim polecam, bo jest i świetna zabawa formą i świetnie oddaje to co się kłębi w twojej e, głowie i jest napisane, znaczy kurde, może doprecyzuję mój skrót myślowy, mm -hmm. to co się kłębi w twojej głowie w momencie kiedy właśnie jesteś e, w kimś zakochany, ale to w sumie raczej nie wyjdzie i w sumie wiesz, że nie wyjdzie, ale dalej w to brniesz, bo jesteś idiotą i, i zdychasz wewnątrz i gniesz z od i środka. Ja, z tym to i ja się potrafię utorsamić. No do, do. Więc wszyscy wiedzą, jak to jest. Mhm. Każdemu polecam ten komiks, żeby przeczytał. Czasem może, żeby zobaczył, jak to jest z drugiej strony, jeśli był właśnie tą osobą zdobywaną, a nie do zdobycia bo no, otwiera oczy na, na, na wiele rzeczy serdecznie polecam no ja tutaj dodam od siebie, że mamy co mamy połowę czerwca i kolejny bardzo mocny kandydat do już takich wyróżnień końcoworocznych można powiedzieć zwłaszcza w kategorii komiks polski tutaj nie, nie wspomnieliśmy jak schudnąć 30 kg jest komiksem powiedzmy otwierającym tą linię, nowy komiks polski od wydawnictwa komiksowego. No, jest kolejnym w. Totalnie, nostalgia też już była nowym komiksem polskim. Była? O, okej. Dobrze. W każdym razie, no to zmieniam zeznania. Jest kolejnym. Jak mi się tak dało. Tak, jest kolejnym przedstawicielem tej linii wydawniczej i kolejny raz mamy do czynienia z naprawdę mocną, bardzo fajną, bardzo niecodzienną pozycją. No ja, ja dodam od siebie, tutaj też troszkę poczytałem na temat tego komiksu, on powstawał kilka, kilka lat tak naprawdę. Też nawiązania do niego są w najgorszym komiksie polskim, do, najgorszym komiksie roku, do którego teraz też przejdziemy. No jest tutaj naprawdę dużo rewelacyjnych takich rozwiązań, właśnie podobały mi się te Właśnie takie jakby, jakby te, te, ta scena z tymi komunikatorami internetowymi, mm -hmm. gdzie są właśnie pokazane te, te wszystkie. Um, na, pro, nawet rozbicie filmiku na YouTubie na kratkę. Tak, tak, jest, jest tutaj naprawdę mega dużo takich pom pomysłów, których dotąd no, przynajmniej nie widziałem ja nigdy w komiksie. I... I jest zabawny wtedy, kiedy powinien być zabawny, co jakby. No, nie umniejsza jakby podniosłości tematu, którego dotyczy komiks, natomiast sprawia, że y, przekaz jest jak jeszcze bardziej przystępny. Mm -hmm. Przez to, że w sumie no, w życiu nawet jak, jest, nawet jak jest wszystko źle, to nie jest tak, że codziennie jest najgorzej, bo, bo zawsze jest okres, kiedy jest trochę lepiej. Nie? Tak. I to, to też bardzo sobie cenię w tym komiksie, że nie jest, jak w wielu polskich filmach, źle, a potem gorzej. Mm, tylko w ogóle mój kumple miał taki cykl, że wymyślał do filmów, jak powinno być, gdyby je w Polsce kręcili i był ten film o Stephenie Hawkingu mhm. i oglądałeś, czy tam, tam jest scena, że już tam po obronie czy po czymś ten jego przyjaciel na rękach przynosi go pod tą statuę? Według mojego kumpla w polskim filmie byłoby tak, żeby go opuścił i ten by zginął i tamten by popadł w alkoholizm spowodowany komunizmem. Mhm. No, Okej. Okay. Rozumiem. Idealne by to było. Natomiast wracając do ważnych rzeczy. Podoba mi się bardzo to, że ten humor tutaj, tak jak to stwierdzenie, które mnie tu strasznie rozbawiło, zasugerowała, że chce się ruchać. To jest z tym, fajnie się ciebie czyta. Mega sprawa. Tak, no ja jeszcze dodam, że naprawdę ogromny szacunek, bo tak jak zostało wspomniane to jest komiks biograficzny autobiograficzne, tak? E, zapewne nie wszystko zostało tam wpo, powiedziane wprost, pewne rzeczy zostały pominięte, ale i tak uważam, że naprawdę ogromną odwagą wykazał się e, autor scenariusza, decydując się na publikację takich wspomnień, e, fragmentów swojego życia, bo no to jest, e, porusza to ciekawą tematykę i porusza to... W, w, ją w sposób naprawdę interesujący, na tyle interesujący, że komiks naprawdę rewelacyjnie się czyta. No ale to jest jednak bardzo, hmm, bardzo prywatna rzecz, prawda? Taka intymna. Dość i, i no, nie, nie każdy by się z pewnością e, zdecydował. No, jeszcze może mm, parę słówek o technikaliach. Jak to wygląda cenowo? Jak to wygląda film? dyszek y, kosztuje komiks i y, jest to Format w ogóle. typowego magazynu typu kosmopolitan. one są for, takie grube? Znaczy, może nie są ale wielkość. Aha, o, okay. że, że Chyba tak. Nie tylko ta okładka tak sugeruje ale też właśnie ta wielkość tego, tego komiksu tak fajnie nawiązuje do jakiegoś typowego kosmopolitana tu wiesz, innych periodyków tego, tego typu. Miękka okładka fajny, fajny taki papier w środku no okładka jest rewelacyjna, no to jeszcze raz muszę powiedzieć. O po no, okładka prostu. bardzo sprzedaje ten komiks. Tak, ja, ja przypuszczam, że to jest dość mocny kandydat do okładki roku. Eee, znowu łazur, nie? Mhm. Eee, no co tu dużo mówić. zdecydowanie warto sięgnąć po ten komiks i po, polecam, polecamy go chyba e, oboje zdecydowanie bardzo, bardzo mocno, prawda? Tak, bardzo i póki co jest... Takim, wiem, że dopiero czerwiec, ale jest moim faworytem jako chyba taki najlepszy polski komiks, który przeczytałem w tym roku. Aha, czyli przebiło totalnie nie nostalgię w tak, twoich oczach. Tak? Może przez to, że po prostu z tym jestem się w stanie jak najbardziej utożsamić. Okej, okay, fajnie. No to no. nie wiem, czy tak fajnie, stary, naprawdę nie Z, wiem. Znaczy fajnie, że ci się podobał tak bardzo ten komik. E, dobra, u, dobra. upokażą się raz kolejny, więc przejdę do kolejnego komiksiku za pięć dyszek. Dobra, bo ten też był za pięć dyszek. E, jako mów do mikrofonu? Najgorszy komiks roku. Wspaniał. Maciej Pałka, e, czyli e, ten, ten sam, e, ten sam Maciej Pałka, ten sam Maciej Pałka, co przy jak schudnąć 30 kilo. E, najgorszy komiks roku e, powstawał niejako przy okazji, tutaj jest e, wspomniane, już na samym początku, e, że e, twórca w ogóle nie myślał o tym projekcie jako o komiksie, to po prostu e, rysował Równolegle z jak Skudłem 30 filo i e, powstawało to tak powiedzmy dość spontanicznie. Może zainspirowane, może, może zainspirowany e, biograficznym scenariuszem. E, może zainspirowany biograficznym scenariuszem do e, wspomnianego przed chwilą komiksu. I tutaj mamy z kolei, e, można powiedzieć, taką mini biografię Maciej Pałki e, bardzo mocno związaną z muzyką bardzo e, mocno związaną z taką muzyką, w której też ja się o, obracam i lubię, lubię sobie posłuchać, więc e, te rzeczy, które tutaj są wspominane e, są mi znane, niektóre projekty z, tej, z tych rzeczy, które tutaj się pojawiają, e, natomiast e, wbrew tytułowi najgorszy komiks roku to to nie jest, ale jest bardzo ciekawy, eksperymentalny w swojej formie i można powiedzieć, że ten chaos, ponieważ tak jak wspomniałem ten komiks powstawał jako takie luźne notatki, niekoniecznie, które później miałyby być wydane w formie albumowej i to tutaj widać, że tutaj mamy tutaj taki pozytywny chaos, że trochę zmieniają się style, zmienia się sposób narracji, zmienia się troszeczkę klimat na, na przestrzeni tych kolejnych stron, ale Podsumowując, wyszedł z tego całkiem fajny, interesujący, e, bardzo interesujący wręcz e, komiks, który nie jest może aż tak e, pozytywnie szokujący jak, jak, e, jak schudłem 30 kilo, ale jako taka publikacja można powiedzieć towarzysząca, dająca wgląd w to co się dzieje w głowie Macieja Pałki też jest bardzo, bardzo interesującą rzeczą. Nie wszystkim się zdecydowanie spodoba. Ogólnie wydaje mi się, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że Maciej Pałka jest takim artystą dość trudnym w odbiorze, powiedzmy, pod takim kątem, że to nie są ilustracje, które no, Aleksem, Rosem nie jest, o tak bym po tak po powiedzmy, że ma taki swój bardzo... <grych> Myślę, że nawet nie <grych> W sensie takim, że mamy tutaj taki bardzo mocno undergroundowy styl rysunku mhm. i o ile w, jak schudłem 30 kilo tutaj jeszcze był taki porządek na tych planszach, tak, tak, tak bym to ujął, że do scenariusza to, Tomasza Pstrągowskiego ten, te, te szaleństwa aż tak się nie ujawniało, chociaż było widoczne, tak już w najgorszym komiksie roku no, momentami są takie momenty, w których mo można się troszeczkę pogubić i trzeba, trzeba tą e, daną stronę jeszcze raz przejrzeć, żeby... Ją... No, ale chyba też trzeba brać pod uwagę, że to był szkicownik. Tak, nie? tak, do, tak. Do, do, do cały, czas, cały czas trzeba o tym pamiętać, że e, to, ta publikacja nigdy nie powstawała z myślą o tym, że będzie publikacją. Mm -hmm. tak, że, że to mm, skończy się gdzieś tam w szufladzie i zostanie zapomniane albo i nie wiem, upublikowane we fragmentach na Facebooku czy gdzieś tam. No a tymczasem się okazało, że po prostu no, no, trzymam to w ręce jako fajnie wydany albumik w twardej oprawie w znacznie mniejszym formacie niż jak sudłem 30 kilo. Przeczytałem... To w sumie jest w formacie takiego notatnika. W sensie jakby tak. nie miał okładki i był pusty w środku to spokojnie mógłby być szkicownikiem. Tak, tak spokojnie. No format i w ogóle jakość publikacji jakość wydania tego komiksu tak sugeruje taki zeszyt 90-kartkowy. Taki... W twardej oprawie tak, po prostu w szkicownik. Tak, dokładnie. No, to, to, to też bardzo fajne nawiązanie do tego. Znaczy, Mam nadzieję, że tak, dobrze to interpretujemy. Tak, tak <śmiech> dokładnie tak. No, generalnie powiedziałbym tak, że kolejna fajna pozycja od wydawnictwa komiksowego. Nie jest to może tak bardzo fajny i nie, może tak powiem, że, że nie oceniam tego komiksu aż tak wysoko, jak, jak schudłem 30 kilo, ale to jest dalej bardzo fajny komiks, który też wydaje mi się będzie w czołówce, różnych rankingów pod, pod, koniec, pod koniec tego roku. Fajnie mi się go czytało, oglądało się momentami ciężko, ale, ale generalnie cały czas. Właśnie ja lubię takie, takie pozytywne szaleństwo w rysunkach, gdzie nieraz trzeba wrócić do, do tam strony wcześniej czy coś, żeby w pełni docenić, jeszcze raz o, przeinterpretować to, to, co tam jest pokazane. I no, ten, ten komiks właśnie taki jest, że jest, jest dość szalony, i ja, mi się podobał. Mi Myślisz, się podobał. że można go traktować jako mm, suplement, jak schudłem 30 kg? Tak, tak. Wydaje mi się, że można, ponieważ tutaj. Jest parę nawiązań do, do, do jak, jak studio 30 km. No, to, to, ale jak, to ma sporo, sporo sensu. Tak, ale jako, jako autonomiczna publikacja też też się znakomicie sprawdza. Ale warto sobie sprawdzić w pakiecie razem. Tak, z, tak. Chyba jak na, znaczy być może już nie jest ten, ten pakiet dostępny, ale był taki pakiet na e, w sklepie Gildi e, obu tych komiksów. Był, ale nie wiem, czy jest. Mhm. Jeśli jest, to, to zdecydowanie warto też sięgnąć, ponieważ oba te komisy są naprawdę bardzo, bardzo fajne i warto je, warto je w swojej kolekcji posiadać. No to lecimy dalej. Teraz mhm. przejdziemy do wydawnictwa Egmont. I na początek komiks, o którym... O który ciężko było kupić Krzyśkowi. <gry> tak, ciężko mi go było kupić z jakiegoś powodu, który jest kompletnie... W chwili obecnej jest dla mnie kompletnie niezrozumiały ten powód. Ale no cóż, Bradla. To pierwszy Bradla, na który polowałem, nie wiem ile, trzy miesiące, cztery miesiące, nie wiem z jakiego ten. powodu, skoro non-stop jest dostępny w każdym możliwym sklepie z komiksami. Jakoś nie mam nie umie... na, na, nawet w, przecież w komiksiarni jest to, ale no może ale... nie pod razu ci było nawet, na komiksiarni. No, no cóż, no, to, to chyba tylko mój mały mużczyk ogarnie, ale w każdym razie jest ten bradel w końcu i e, no po, powiem od razu tak, że e, niech się wszystkie białe orły i inne e, orzeły i inne tam kapitany Polska chowają, mamy Mamy wreszcie bohatera, powiedzmy takiego amerykańskiego bohatera, który, który jest naprawdę warty poznania i, i e, przeczytania jego losów. E, Beradl opowiada o Kazimierze, o Kazimierzu Lewskim. To nie jest kolejna biografia, tylko, znaczy są tu elementy biograficzne. Ale, ale nie dostaniesz tego na poczcie polskiej obok książki o żołnierzach wklętych? Nie, nie, zdecydowanie nie. Yy, Marek Oleksilski, Tobiasz Piątkowski są twórcami yy, tego, tego komiksu. Marek Oleksilski oczywiście yy, rysuje Tobiasz Piątkowski, znany z chociażby legendarnych 48 stron, yy, czy, czy kolejnych 48 stron, czy, czy status 7. Yy, no, to jest na końcu na końcu, czy na początku? Na początku. No. E, jest tutaj troszkę więcej o tym, jak ten komiks powstawał, dlaczego zdecydował się Tobiasz sięgnąć. Nie, jednak na końcu, posłowie autora. No, widzisz, jak jest jestem zakręcony. W każdym razie no, jest tutaj powiedziane, co do co Tobiasza Piątkowskiego urzekło w postaci Bradla dlaczego zdecydował się pisać ten komiks. Tak jak wspomniałem, on opowiada o Kazimierzu Leskim, który był bohaterem polskiego podziemia w trakcie wojny. Zasłynął kilkoma naprawdę mocnymi akcjami i wpisał się na stałe w historię Polski. Ale ten komiks jest taki, można powiedzieć, znaczy można powiedzieć, trzeba powiedzieć, on jest taki fabularyzowany, on owszem bierze elementy biografii Bradla, mm -hmm. ale troszkę tam jest dopisanych rzeczy. Mamy taki mamy motywy, które już na pierwszy rzut oka widać, że są takie w takim pozytywnym sensie tego słowa hollywoodyzowane, od tak bym powiedział. Dzięki czemu dostajemy komiks, który, który jest bardzo amerykański, o tak bym powiedział, nie jest na wskroś amerykański w swojej formie, ale w pozytywnym... W ten dobry sposób. Tak, w, pozytywnym sensie tego, w pozytywnym sensie tego znaczenia, ponieważ dostajemy taką e, fajną, zwartą, e, żwawą historię, w której jest dużo akcji, dość dużo się dzieje, poznajemy e, głównego bohatera, e, poznajemy m, dużo osób z drugiego planu, tam w pewnym momencie powstaje taka drużyna można powiedzieć do Liga Niezwykłych Dżentelmenów powiedziałbym z polskiego podziemia i jest ten główny zły, który na samym końcu komiksu pojawia się w wersji jeszcze bardziej złej tak, nie, nie chcę dużo spoilerować oczywiście, ale generalnie właśnie całego Bradla mi się czyta tak, czytało tak jako taką fajną, dobrą amerykańską zeszytówkę i właśnie dlatego uważam, że z prób przeniesienia amerykańskich standardów na polskich rynek. Znane tam właśnie typu rzeczy, rzeczy typu Polski Orzeł czy, czy Biały Orzeł, czy inny chyba orzeł. Biały Orzeł. Znaczy, no na pewno był Biały Orzeł, ale był jeszcze jakiś drugi orzeł, który się ukazywał internetowo. Czy Polski Duch, czy Polski Duch to się chyba nazywał. No nieważne, w każdym razie mieliśmy już parę tych, tych, takich prób przeniesienia Takiej amerykańskiej zeszytówki na polski rynek i to średnio wychodziło. Natomiast bradla się czyta właśnie się bardzo fajnie. To, to, ten, ten komiks składa się z takich dwóch rozdziałów. Oba są na mniej więcej tym samym poziomie. Scenariuszowo bardzo fajnie to wyszło, rysunkowo. No ja Marka Oleksickiego styl bardzo lubię. Specjalnie dla niego kupiłem te Frankenstein łąb, które ukazało się jakiś czas temu w Avatar Press do scenariusza Warrena Elisa, mhm. no i no, dla mnie bardzo, bardzo dobry wybór zarówno na scenarzystę jak i na rysownika. To nawet właśnie pod kątem graficznym przypomina taki typowy amerykański komiks. Przeznal. Mi się bardzo kojarzy, ale też jestem w sumie świeżo po lekturze, podświeżałem sobie, mam takie skojarzenia z Fatal trochę, jeśli chodzi o, o mhm. rysowanie. Tak, no właśnie okładka też, też taka jest trochę w stylu, stylu Shona Philipsa. To też mi się tak skojarzyło mhm. przy, przy pierwszej le lekturze. No właśnie, przy pierwszej lekturze, ponieważ Brella sobie przeczytałem, kolejnego dnia sobie wróciłem, przeczytałem to jeszcze raz. Co świadczy o tym, że no, no jest, to, jest to rzecz, która mi naprawdę przypadła do gustu, to nie jest jakiś wybitny komiks, to jest po prostu nastawione na rozryw, jest pozycja nastawiona na rozrywkę, ale jednocześnie e, dość pouczająca, ponieważ przedstawia jednak pewne elementy e, z życia, no, można, powiedzieć, można powiedzieć, bohatera e, narodowego. E, są tam dodatki, mamy to, to posłowie, o którym wspomniałem, ale też jest wstęp. W który dość dużo mówi o realiach tamtego czasu, więc można się i fajnie pobawić przy lekturze i można się czegoś dowiedzieć. I komiks nie jest drogi, Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, jakbyś mógł sprawdzić, 29,99. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jest dostępny wszędzie i nie ma problemu z kupieniem go chyba że jesteście bardzo indywidualnymi jednostkami, które mają problemy z rzeczami, które nie powinny mieć problemy. Więc, e, brat... Co? No właśnie. E, bardzo mi się podoba mm, końcówka posłowia. E, niebezpieczne rozgrywki w mieście, na którym zaciskają się ręce okupanta, oczywiście w amerykańskim formacie podzielone na epizody, narysowane jak klasyka stylu noir, tak jak na to zasługują bohaterowie do czytania w autobusie. Dokładnie tak. No to, no to chyba bardzo do, dobrze też podsumowuje tak. ten komiks, i cieszę się też, że nie ma w nim tego niepotrzebnego patosu, który obecnie tak, towarzyszy tak. polskim bohaterom. Zdecydowanie nie ma tego patosu. A trochę się obawiałem, bo tutaj jest na Muzeum Powstania. Tak, Muzeum Powstania Warszawskiego, że polska grupa energetyczna tam wspomagała, i właśnie troszkę się obawiałem, że będzie taki patos, patos, patos, ale jednak nie. I, i... Warto sięgnąć, bo naprawdę fajny polski bohater. Mhm. W, w fajnej formie przedstawiony w przystępnej cenie, więc też jak najbardziej kolejny raz, kolejna rzecz, którą polecam. Dokładnie. I scenariusz i rysunki na bardzo wysokim poziomie, więc oby więcej to mów, a skoro już amerykański format to pewnie później. Mhm. Deluxe Edition, Artist Edition, Omnibus. I omnibus, tak. <laughs> więc cóż. Y Polecamy jak najbardziej sięgnąć po Bradla i teraz przejdziemy po kolejny komiksik z segmentu. I tym razem będzie to co? Undet, Mikołaja z Tom pierwszy skradzione lata. I mamy tym razem coś w formacie już typowo europejskim. Tak, tak, e, twardo okładkowy, europejski format, a sam komiks jest westernem, czyli czymś co też jest w sumie dość popularne tak, w wydawanych tak. Westerny Serio? się chyba jeszcze nigdy nikomu nie przejadły, przynajmniej jak sądzę. No dalej są popularnym bardzo gatunkiem, nawet jeżeli obecne filmy westernowe już nie dorównują. Ale w sumie komiksowo bardzo dobrze żyją, westerny kinowe już trochę, trochę słabiej, nie? Mm -hmm. No też w Polsce trochę tego ostatnio się ukaza ukazało, chociażby, że, żeby nie sięgać daleko, Comanchi od wydawnictwa komiksowego. Natomiast y, Wounded jest debiutem Mikołaja Spionka. No i jak ten debiut wy, wypadł, twoim zdaniem? Pół na pół. Pół na pół. Dlatego, że z dobrych rzeczy, które mogę powiedzieć o tym komiksie, to fakt, że yy, Mikołaj Spionek ma bardzo duży talent do rysowania. I bardzo mi się podobają jego rysunki i chętnie yy, zobaczyłbym kolejne albumy jego autorstwa. Ale? Ale jakby... Miał scenarzystę do tego. E, największym problemem Wounded dla mnie jest, e, no jest, jest właśnie warstwa scenariuszowa. Jest parę rzeczy, które, e, parę kadrów, które nie wiem, czy są potrzebne, tak naprawdę. E, jest jedno takie zagmatwanie e, w scenie, w której są, to jest salon chyba, prawda? Mhm. W której e, rozmawia w salonie e, kobieta z barmanem. Jest takie zamieszanie na dym, w dymkach, że gdyby nie to, że w, co, coś jest rodzaju żeńskiego albo męskiego, to bym nie wiedział kto co mówi. Uh, I Mój problem chyba największy w przypadku tego komiksu jest taki, że ja nie wiem czy lubię tego bohatera. No i to jest właśnie to. Bo z jednej strony na początku, będą same spoilery. Dobra, tym razem okay. spoilery, okej, okay. lecimy. Um, jak go poznajemy zabija ojca, dzieciaka, który na początku się pojawiał, a później zabija tego dzieciaka. z jednej strony dowiadujemy I, się, że i mamy... I tak, że jakąś... się mścił i tak dalej, natomiast później... Znaczy ja już z tą sceną miałem pierwszy problem, bo ok, rozumiem jakąś tam zemstę, ale sprzedanie headshota dziesięciolatkowi jest już dla mnie troszeczkę... Ale... Znaczy wiesz, ja też rozumiem dobicie, nie, bo co innego jest leżeć dzisiaj się że co innego umrzeć od razu. Mhm. Więc to wiesz, no dobicie nie uważam za jakiś... Znaczy, znaczy ja, ja już mam sam duży problem z tym, że wiesz, nawet główny bohater nawet jakoś nie próbował rozbroić tego dziesięciolatka. No okej, okay, był to dziesięciolatek z bronią, ale to wciąż dziesięciolatek. i. Wiesz, już sam fakt, że po prostu wyciągnął spluwę i strzelił na niego dwa razy, z czego raz headshota, to, to, to już, już był dla mnie taki problem, że... Oj, znaczy, wiesz, to z może strony jakby tego nie zrobił, to pewnie stworzyłby samego siebie w przyszłości znowu i, i, i tak w koło Macieju by było. Natomiast... Yy... Później, jeśli wiesz, masz motyw zemsty, to jednak, no jasne, zabili mu e, o, ojca, matkę, siostrę wszystkich w ogóle mm -hmm. e, i on m, jakimś cudem przeżył i się mści. I to jest dobry, okay. west, westernowy okay. początek, tylko, że to on jest tak przedstawiony, że nie do końca wiesz, czy, czy, czy, czy się z nim Pani Panichel robił na przykład, już mówiąc o amerykańskich komiksach, mm -hmm. wiesz, o różne... Nieprzyjemne rzeczy. Choreak, no. Natomiast jednak mu się, Kurde, no w sumie zasłużył typ na to. No czy trzeba było nie. Ro jakby kuskań skakała, to, to by ci nie władowali magazynków, bebechy i mm. tak dalej. A tutaj natomiast jest tak mm, typie, no może niekoniecznie, bo <śmiech> wypychać tą kobietę z pokoju, że, żeby ją zastrzelili. A... No i końcówka jest taka, że no, to może umarł, to koniec, i, ale to pierwszy tam. Mm -hmm. I, i nie, nie wiem, czy, wiesz, no, czy pierwszy tam nie jest poświęcony jemu, chociaż chyba nie do końca jest jemu, mm -hmm. a drugi będzie na przykład o tej żonie, kto, faceta, którego zastrzelił na początku komiksu? Możliwe, nie, nie Ja jednak sądzę, że wiesz, parę wątków tej personalnej wendety głównego bohatera no nie zostało on no Tam jeszcze są jakieś osoby, które w tym miasteczku mhm. nie żyły i on się dowiedział, gdzie one są, więc przypuszczam, że dostanie ktoś go uleczy po prostu na początku drugiego tomu i on ruszy dalej. Zanim ruszy ten szeryf i zanim za nimi ruszy ta żo żona tego e, farmera. Ta, ta. tak. I na tym to będzie polegało. Tylko właśnie no, mam dokładnie ten sam problem co ty, że widzę, ta ostatnia scena pierwszego tomu, gdzie ten główny bohater leży i być może jest martwy i w sumie totalnie mnie to nie interesuje, czy on przeżył, czy nie przypuszczam, że przeżył, ale gdyby nie przeżył, to jest takie. E? No w sumie zasłużył, nie? I, i Dobrze ty... mu tak. No i to jest właśnie ten, też ten mój problem z łądy, że. Główny bohater jest taki, że wcale mu nie kibicuje w jego, w jego sprawie. Rozumiem jego powody, ale kompletnie nie, nie akceptuję jego metod. I to, to jest problem z tym, że no, z jednej strony jestem ciekaw, jak, jak ten komiks się potoczy dalej, ale gdyby tam wiesz, była jakaś scena, że dopadają go chociażby nie wiem, ten szeryf i nie wiem ładuje w niego nie wiem, z, Trzy, trzy magazynki, to bym powiedział dobrze, dobrze ci tak. No. Z, za, za tego dzieciaka, za tą kobietę, którą za, tam wypchnąłeś z pokoju i za inne dziwne akcje, które pojawiają się w tym tomie. No właśnie mówię, że, że nie, nie utożsamiam się, nie kibicuję głównemu bohaterowi, a mhm. to jest chyba jednak dość istotna rzecz, prawda? Jak najbardziej. Ale rysunkowo naprawdę, naprawdę fajnie. Yy, bardzo mi się podobają no, no, no styl jest taki mm, dość realistyczny, e, podoba mi się z jednej strony surowość tych rysunków, że, że nie ma tutaj jakiegoś mega rozbudowanego drugiego planu, który od, odrzuca się od tego, co jest najważniejsze na, na y, rysunku. E, jest takie, nie wiem czy, czy zauważyłeś, te, takie lekkie rozmazanie, powiedziałbym troszeczkę, ty, ty, przy takich najbardziej e, dynamicznych scenach i to też fajnie fajnie y, jest. Fajnie się, się prezentuje. Mhm. Ogólnie rysunkowo jest naprawdę spo, spoko komiksem, Dead. jest dużo fajnych dodatków, no chociażby te, te wszystkie projekty okładek, które tam gdzieś z tyłu są przedstawione. No. no tak, tak, tak. Tego jest ile? Z 8, 9. I jest to, jest to fajnie. Fajne, 14. 14 nawet. O, jest, jest to fajny dodatek graficznie naprawdę spoko. Tylko, no, tak, totalnie się z Tobą zgadzam, że, że scenariuszowo. No okej, okay, no mamy, mamy do czynienia z debiutantem, który jeszcze może zrobić naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy. No tylko osobiście uważam, że mógłby Pan Mikołaj rozpocząć od jakiegoś kursu pisania scenariuszy, bo... No, albo. To znaczy wiesz, wydaje mi się, że... I jasne, zawsze szacunek, że sp spróbować wydać, bo to mm. nie jest całkowicie y, zła pozycja. Tak, tak. Tylko tak. nie jest... Kurde, nie, nie jest ciekawa w ten sposób, o, że to nie, nie, nie, nie, por nie, je, nie porywa. W nie jakiegoś... jest tak, że koniecznie chcesz sięgnąć po, po drugi tom. Mm -hmm. Tak ja i ja się z tym totalnie zgadzam. Fajnie, że jest debiutant, fajnie, że od razu w Egmoncie, fajnie, że jest to western, bo westerny przynajmniej dla, dla mnie zawsze spoko. No tylko y, komiks nie jest wolny od wad i mhm. te wady bardzo mocno widać w trakcie lektury. Natomiast jest bardzo dużo utalentowanych scenarzystów w Polsce, więc mam. Je, jeśli pojawi się jakaś pozycja e, rysowana tutaj e, przez e, Mikołaja. A Pisana przez kogoś, do kogo mam jakieś ogromne zaufanie, albo też nawet debiutanta. Mhm. Na, na pewno chętnie sprawdzę, bo, bo to jest bardzo obiecujący początek. Jak najbardziej. I ty, nie, ja się z tym zgadzam. E, no, w, tam pamiętam w katalogu Egmontu nie została podana data publikacji drugiego tomu. No, zresztą to, to nie jest chopsiówk, że to będzie tam trzy miesiące i będzie kolejny, kolejny album, więc przypuszczam, że do tego momentu jeszcze trochę czasu nam zejdzie. To jest raczej na pewno przyszły rok chyba, że coś tam niespodziewanie się pojawi w zapowiedziach, więc jest jeszcze dość sporo czasu, żeby ym, no, przeanalizować te, te rzeczy, które wyszły, które niekoniecznie wyszły i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Za, za wyciągnięcie tych wniosków jak najbardziej trzymam kciuki. I lecimy dalej. Ym, teraz co? No, kultura gniewu. Jak dotąd nie było kultury gniewu, a no. no, ale coś trzeba by przedstawić. Coś trzeba byłoby przedstawić, bo tych komiksów polskich też się ukazało w ostatnich paru dniach e, parę. E, no i my dzisiaj wspomnimy o Belmerze e, Marka Turka. E, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale to typowy ja. E, przez dłuższy czas myślałem, że podtytuł tego komiksu to jest e, niebografia. Nie wiem dlaczego, ale to jest nie biografia i ten podtytuł no, wiele mówi, ponieważ mamy tu do czynienia z niby biografią, ale tak naprawdę kolejny raz jest tutaj dużo dopisanych rzeczy, trochę no, nie powiedziałbym, że przeinaczonych, tylko przeinterpretowanych. O, tak, tak, tak, tak raczej warto powiedzieć. Twórcą Belmera jest Marek Turek, urodzony w Zabrzu. Juhu. Jeśli, jeśli Wikipedia jest w miarę aktualna, to miesz, mieszkający w Gliwicach, więc jest to tutaj dla nas twórca ży, żyjący, pracy, żyjący, pracujący właśnie lokalnie. Sam Belmer to jest komiks, który to jest projekt, który powstał w momencie, gdy Katowice się ubiegały o miano Stolicy Kultury. Tak, ale dostałem. Nie dostali tego tytułu ostatecznie, ale projekt i tak ruszył i został po kilku latach zrealizowany. I opowiada on o właśnie Hansie Belmerze. Tak? Hmm, który i tutaj kolejny raz, nawet wszedłem na sklep Gildii zobaczyć, czy już przypadkiem tam komuś tyłek nie, pę nie pękał, ku mojemu zdziwieniu jeszcze nie, e, no to, to nie jest Polak, e, Belmer nie był Polakiem, on był Ślązakiem, ale tak naprawdę Niemcem mhm. i tam w, tak pół żartem pół serio trochę liczyłem, że gdzieś tam ktoś będzie miał jakieś spiekoty tyłka o to, że o, jak to polski twórca robi biografię Niemcowi czy coś ten deseń. Na szczęście na razie tego nie, nie, nie wyłapałem. Natomiast no, Marek Turek jest twórcą znanym z tego, że no, jego projekty graficznie to są rzeczy takie naprawdę bardzo oryginalne. Nie wiem, czy miałeś kiedyś w rękach któryś z tomów i tutaj posłużę się Gilią. Fast Nacht Szpiela. Nie, nie miałem. Och kurczę, to jest dopiero, to jest dopiero rzecz, którą można oglądać i oglądać. E, no, w Belmerze też te, ta zabawa formą pod kątem graficznym jest niesamowita. Belmer... To też bardzo dobrze nawiązuje do, do samego Belmera, który był tak, Bardzo tak. utalentowanym malarzem, rzeźbiarzem i grafikiem, nie? Tak. Komiks jest niemy, więc tutaj Marek Turek opowiada tylko i wyłącznie obrazem i robi to w sposób dla mnie no, po prostu zachwycający. Tutaj komiks jest podzielony na rozdziały i te rozdziały tam opowiadają o jakimś fragmencie życia głównego bohatera. No ale tutaj w pewnym momencie no, mieszają się wydarzenia realne z jakimiś wizjami takimi nawiązującymi do, do twórczości Belmera. I to, to graficznie jest naprawdę momentami zachwycający komiks. Tutaj Widać, że niektóre kadry powstawały na podstawie jakiegoś zdjęcia albo coś w ten deseń. Są też momenty, w których po prostu już pojawia się takie totalne szaleństwo graficzne, pozytywne, w pozytywnym znaczeniu oczywiście w wykonaniu markaturka. Natomiast całość, o właśnie te, te, ta scena, tak jak teraz otworzyłem, gdzie, ten, gdzie ta kropka się zmienia w swastykę w pewnym momencie z, złożoną z ludzi, to, to jest w ogóle. Mm, e, I przeradza się w marsz też, też bardzo, to jest w, bardzo ładnie w ogóle to jest niesamowite. No, pod kątem graficznym naprawdę. E, czy najlepszy, no, wydaje mi się, że z dzisiaj, z, dzisiaj, z dzisiaj omawianych komiksów graficznie Belmer jest najlepszy, najbardziej taki oryginalny i najbardziej niecodzienny. Znaczy hmm. dla mnie Belmer też już um, traktując oczywiście zawsze komiksy jako sztukę, ale z tych co omawialiśmy dzisiaj, wszystkie były takie no, komiksowe przystępne, natomiast y, tutaj Belmer wchodzi już na ten taki poziom sztuki całkowitej dla mnie. Du duże S, tak? tak. Duże 3 <grym> no... No tak, tak, to muszę powiedzieć, no, zresztą no jest, jest ka bardzo awangardowy. Tak, wy, wy teraz nie, nie widzi się tego, ja sobie cały czas kartkuję ten komiks, mówiąc o nim i po prostu no tutaj... Wszystko z tego komiksu byłoby też dobrym tatuażem. Hmm. No, no. Znaczy żebyście sobie nie zaczęli swastyk tatuować czy coś takiego, Złożonych ale, z ludzika, coś ale, ale no po prostu graficznie jest, jest to niesamowity komiks. I, mhm. I e... też e, cały czas pojawiająca się ta lalka, a to jest chyba najbardziej znana instalacja, mhm. e, któ którą stworzył e, To Te, też świetnie to pokazuje. Tak. i też przede wszystkim udało się opowiedzieć tą, tą historię, że nie mamy tutaj tylko i wyłącznie popisu graficznego markaturka, tylko jest też ta historia, jest, mm -hmm. jest świetnie przedstawiona. Be, tak jak wspomniałem, bez użycia słów, ale, ale naprawdę opowiedzenie. No to wymaga, te... wydaje mi się, jeszcze większego zaangażowania i podejścia w tworzenie tak tego. Tak, i też nie? niesamowitego talentu, który no, Marek Turek zdecydowanie ma. Sam komiks sam, kończy się mm, paroma stronami tekstu, gdzie, z którego dowiadujemy się mm, troszkę więcej o samym Belmerze. E, są przypisy autorstwa Marka Turka, który... Mm, Przyznaje się w którym przyznaje się znowu może to nie najlepiej brzmi ale po prostu wskazuje momenty w którym coś tam nad, nad, przeinterpretował coś tam dopisał coś tam pominął ewentualnie mówi że o, te, tutaj dana, dana sytuacja tak naprawdę nie została dobrze opisana historycznie więc tutaj musiał sobie troszeczkę inaczej radzić ale jako całość no świetna rzecz, świetna rzecz, ja, ja jestem absolutnie zachwycony, ja cieszę się, że ten Belmer e, trafił mi w łapy. Ym, no i jak to kultura gniewu, znowu rewelacyjnie, pięknie wydany komiks, y, twarda oprawa, to co ja tak już kiedyś wspomniałem, że bardzo lubię te takie półokrągłe grzbiety, które, które moim zdaniem świetnie się prezentują. Ym, no i przód, i tył okładki, no to jest też ko kolejne takie małe dzieło sztuki. Y, cena, cena y, Kolejny raz 49,90, więc e, też nie jest to rzecz e, szczególnie e, droga. A jak najbardziej warto po nią sięgnąć i no, no co tu dużo mówić kolejna kolejny polski tytuł którym absolutnie jestem zachwycony e, no, jest jest super po prostu no nie, nie mam mhm. nic więcej do dodania. Jestem zachwycony i, i polecam. No i co jeszcze? Wspomnimy o jednym komisie. Tak, o takim małym kre, klasyczku. Tak. Bre 55 low, low. triangle Breslau Triangle. Z wydawnictwa bazgrole. Mm, tak. No i to jest właśnie ta, ta, powiedzmy, nieco starsza rzecz, bo ukazała się aż rok temu. Mm, I co to jest? Co my tutaj mamy? To jest wydanie zbiorcze. E, trzech zinów z wydawnictwa bazgrole Tutaj gdzieś sobie... E, zapisałem tytuły tych, tych zinów to jest Breslau Savage Straight Ota, Ota Breslau i Breslau Kaput i tutaj mamy wydanie zbiorcze tych trzech tych zinów trzech w wersji troszkę poprawionej do, z dodanymi Dodatkami i, e, i w bardzo przystępnej formie tutaj cena okładkowa. no Ja, ja tu mam na Gildi podane 29,99 to nie jest prawda, ponieważ tu jest napisane cena okładkowa do ustalenia. Dokładnie, zawsze możecie zapłacić chłopakom więcej. No, otóż to e, 116 stron pełen kolor na kilku stronach. I e, kupa śmiechu, jak dla mnie przede wszystkim kupa śmiechu, ja uwielbiam ten, ten bazgrolowy styl e, opowiadania e, historii i tutaj po prostu no, kolejny raz e, no, no śmiałem się jak głupi, co, co, co drugą stronę jak nieco każdą, rysunkowo, super scenariuszowo, no po prostu... Stężenie absurdu sięga, sięga Zenitu i, i, i jestem niesamowicie zadowolony, że znalazłem e, ten komiks, bo, bo to jest rzecz, którą przywiozłem z Modlina, mhm. e, gdzie była, e, gdzie wystawiała się oaza komiksu i tam była dość spora sekcja e, zinów i właśnie wyszukałem tam Breslau Savage i, i a co tu dużo mówić, Jestem, jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. No, Breslau Triangle. Breslau Triangle oczywiście. Dokładnie. E, jestem no, niesamowicie zadowolony z tego zakupu. Po prostu, e, już wracając z pociągiem, pociągiem do domu, no, no, śmiałem się w przedziale jak. jak jak bardzo, zawsze, tak, czytając bazgrole, tak, bo to bo jest... Bardzo się śmiałem i współtowarzysze podróży mogli, mieli wszelkie prawo poczuć się niekomfortowo w towarzystwie osoby śmiejącej się... Aż tak. Aż tak. O, i, no, no, co tu dużo mówić, kolejna rzecz z bazgroli, którą sobie nadrobiłem i jestem mega zadowolony, mega, mega śmieszny komiks, to jest ten typ humoru, który absolutnie do mnie trafia, nawet jeżeli mamy tam mega dino prącia prawda i, i tego typu rzeczy, to no ja się nigdy nie kryłem z tym, że żarty o kupach mnie śmieszą i, I, i jak najbardziej I, i nie ma się co tego wypierasz, bo jeśli ktoś wiesz cały czas mówi, że go nie bawią do, do dowcipy o kupach albo próbuje ci wkręcić, że nich stary, ja w życiu nikomu nie narysowałem w zeszycie pindolca, to <śmiech> przecież nie można wierzyć takim osobom. Tak, to, to jest od razu znak, że ktoś tutaj robi nazwała. Do, dokładnie. No ten Breslau Triangle, fajnie wydany też przy okazji komiks, jest chyba zdecydowanie najgrubsza pozycja od Bazgroli, przynajmniej z tych, które kojarzę. No bo zbiór też, nie? Tak. Y no, rysunkowo, no, z, znowu się powtarzam, rysunkowo naprawdę super rzecz jest te, te nawiązania do Adventure Time, czy, czy też, <śmiech> przepraszam, Aberzauer Zeit, tak? Tak. <śmiech> I, I po prostu te wstawki są naprawdę re, rewelacyjne, wszystko tak wpro, sprowadzone do typowo buzzgrollowego stylu, już, już wstęp jest, jest super, te, te notki biograficzne na skrzydełkach, no. No, no co tu dużo myśli? kolejny, kolejna pozycja od Baz Grolik, która jest naprawdę No i z którą się trzeba zapoznać. Tak na polecenia zdecydowanie. W momencie wyjścia już to był instant klasyk, więc. Dokładnie i ty, ty, ty, tym że klasykiem <grym> dalej jest. No i yes. da się to dostać jeszcze, no, no właśnie to jest ten problem, bo tutaj przed y, nagraniem sprawdziłem sobie y, gildię komiksu, y, stronę tego komiksu gdzie jest okienko do sklepu Bildi jest napisane dostępność 24 godziny czyli dostępne na miejscu jak rozumiem przy czym po kliknięciu w sklep przenosi nas do strony z informacją, że komiks jest niedostępny więc przypuszczam, że jednak jest niedostępny, a, a to okienko jest takie troszkę mylące natomiast jeśli chodzi o stronę Bazgroli, to przyznam się szczerze, że no, nie sprawdzałem Um, więc e, to trzeba by sobie... Więc trzeba sobie pojechać na jakąś imprezę komiksową, mm -hmm. spotkać się z chłopakami. Serdecznie pozdrawiamy, czekamy na drugi sezon nadcastu, mam nadzieję, że się pojawi. Mm -hmm. było, czekaj, było tutaj y, y, pierwsza rzecz, która mi się pokazała, gdy wszedłem na stronę Bazgroli, to jest zamów Breslau Trilogy, pisz na, pis na recepcja małpa bazgrolekom. Przypuszczam więc, że można to jeszcze spokojnie zamówić. No ta strona też długo wisi. w Tak? No to ci muszę powiedzieć. Aha, okej, okay, dobra, bo... No cóż, przyznaję się szczerze, widzę ją pierwszy raz na oczy. Dotychczas operowałem tylko Facebookiem. No ale chłopaki są na większości imprez komiksowych, więc Tak. I, i, jeśli da się kupić, to będą mieli ze sobą. Tak. I sądzę też, że kontakt z nimi nie jest jakiś szczególnie trudny, właśnie za pośrednictwem Facebooka e, e, ubolewamy nad końcem nadcastu. Tak. To jest przede wszystkim smutne, że nie będzie kolejnego sezonu. Seazon. A może będzie. A może będzie, może po prostu... Wrócą jak budka suflora. <gry> po prostu w typowo basgrolowym stylu zrobili nas no no, no cóż, Breslau Triangle polecamy jak najbardziej, obejrzyjcie sobie tam te nadkasty, bo, bo bardzo mało ilość wyświetleń miały i to jest smutne. No i co, i na dzisiaj kończymy już, już omawianie komiksików, dużo tych, tych polskich tytułów wyszło, w, w o większości wypowiedzieliśmy się bardzo pozytywnie, więc no... Nie, nie samym trykotem z Ameryki człowiek żyje, jest naprawdę... I na szczęście, bo to. Jest, jest bardzo duży wybór polskich, naprawdę wartościowych, fajnych komiksów. Bo dzisiaj wspomnieliśmy chyba tylko o kilku z nich, ponieważ tego no, ukazało się dużo więcej. E, myślę, że i za dwa tygodnie o jak, jakiś polski komiks zahaczymy. No, na pewno. Więc e, e, y, sprawdzajcie, co tam, co tam się ukazuje, um, ukazuje się tego dużo. W przyszłym roku wydaje się, że będzie tego jeszcze więcej, bo będzie prawda jubileusz e, po, polskiego komiksu. E, no co tu dużo mówić, no, no, sz, szukajcie, spra jest fajnie. szukajcie, sprawdzajcie, jest fajnie, jest w czym wybierać. E, I jeszcze nie raz będziemy do tych polskich komiksów wracać, a na no, dziś to już będzie wszystko. Do usłyszenia, komentujcie, piszcie, dzwońcie. E. E, no może nie dzwońcie. No nie dzwońcie, zresztą nie wiem jak, ale... Oj, tego internetu mogłoby się zdziwić. Ale do pewnie. usłyszenia za dwa tygodnie. Czołem, cześć,